A lot of people's wondering what is the blues? I hear a lot of people saying the blues, the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money, you got the blues. When you ain't got no money to pay your house rent, you still got the blues. A lot of people holler about I don't lack like no blue, but when you ain't got no money and can't pay your house rent and can't buy you no food, you damn sure got the blues. Yeah. oku yeah. Yeah. Ah. No. Świat pędzi do przodu Wprost emocjonalnie Sam nie stoję w miejscu Oczy bestii patrzą na mnie Gasną latarnie i co z tego Przyświeca mi cel Poglączony w pracy Gdy na no zęba się z dnie. Nie mam czasu na sędzi, Dzisiaj zdobywam świat By jutro mieć go na dłoni Myj krymy właśnie tak. Jestem żywą legendą Mam w sobie historii Wyżycie pełną gębą, choć niektórych to boli. Skazali na bluesa, ale ducha Save in pies nie pouczać, kiedy można się wściec jak pech, to pek nie szczęścia odzą tutaj parali pieprzonym chorowodem podążaj razem z nami jesteśmy pojebani, spróbuj nas zawsze zładkować na po duet po którym skuszali przychować polskie skoszalinować mogę w moment za dobrze znaną melodię, to hymn psztenku moment, świat pędzi do przodu obracam jak na dłoni, kręcą się koła z nie odkładam dziś broni do dopiero Śmiejąc się ostatni Gdy słyszę sen Szczeszę zęby Jak ręki Wyciągam towar z samarki I kręcę głupiego kibla A potem latam po chatach Ten towar mnie Jestem zimny jak mam Mam w wśmienie niskie korzenie Choć jakie to ma znaczenie W moich ziach Czoraczki już czekają w kulejce Wlądują na wczuchu Skręty, sam plączy tą pętlę jestem jestem Tu dziś rozkłada ręce Jutro popada w kwestię Mam rozwolnienie jaśni Teraz przemawia jego Od zakup w się gdzieś Wcale od niego Niestety nic z tego Dalej pisałem swój wózek Mam niesmaczne żarty Zupełnie jak u tudek. Jestem krępkiem świata mój świat to niebo Jestem z kolegą Sam chyba wiesz dlaczego Jestem szczery do bólu Jakbym wziął prawdy Nie szukaj we mnie gwiazdy I też nie jestem jak kaźny nie poważny. Niepoważny. Zawsze te powierzchnię a wszyscy wokół mają niezłe widowisko Świat pędzi do przodu, obracam jak na dłoni Kręcą się goła zębate, nie odkładam dziś broni Dopiero się rozkręcam, jak skąd, się będziesz w szoku Jestem kiny, wam oku, mam ślepą oku Łapiący do matni, śmiejący się ostatni Ty słyszę sen, szczerze zęby jak